Do, a do B Balet Balet Balet na stole Je śnieg, Wiadora z lodem, to psaretam Łeb, gogle na głowie, a w ręku moed Na szampany wojna, my gramy w tą grę Czuje się bosko, stojąc na stole Zbijam z mordą, krzyczy weź polej Słodzona butla, przyniez niej olej No to na zdrowie dora na brat, ogień We boys weedem boys We boys We Bąbelki, masz szampan, ja w ręku Mam planta, podbija, więc panna na flecie chce zagrać Masz chęć, zajmę drinka z palenką Max, gay, walimy wudę, nie pierdol Szempejn, gdzie taka kolejność Cocaine Walimy losy na denzblor Rochy, szoty, dziądźcie na tak Jak się poskładam, to z garem nie brat Zworze na woże, do w huśmat Bomba za bombą, na zdrowie kamerad Dytki, duchę, pokaż się, jak trzęsie nie jestem rzeźnika, znam się na mięsie Nie skończę na jednym kęsie, w pierdole wszystko zażądam jeszcze Taki jestem, moją ekipę znają na mieście Wpadamy w kluby, ty siedzisz na fejsie Walimy dupy, ty walisz pod zdjęcie Dobrze Bazgra, pale planta, Siedzisz ze mną przy stoliku, to masz czwarta Leci flaszka Pierwsza, druga, czwarta Na złotych zegarkach liczy się nam czas, brat, brat William Boś Sampan, ja w ręku mam planta podbija, więc panna na flecie chcę zagrać. Balec Balec Balecec Balec nie bloądłos. Tutaczarna mini, piłek jak u dżelo, tylko miś. W dupie ma marzywiliś, ta dupa się nie wstydzi Dupą macha obok taka, mówi, to chce lizaka Taki ma kaprysik dla swojej chce go myśli Kto myśli, ten nie puka, bądź jak dzięcioł i dziur szukaj szklance whisky trochę coli Jedna, dwie tabletki moli, w głowie się pierdoli, bo to temat super soli Wchodzę w klub, jak wejron wierzam, znowu flash ktoś robi zdjęcia Na stół cash i flaszka pęka, kto nie pije, niech sąd pierwsza, gruba pęka Nie wymiękaj, dama piękna, trochę orientacji Widać czego chcesz, więc słupko kleńkaj. Ballet, ballet, ballet, ballet, ballet, ballet, yo, yo, yo, yo. Weedin boys, Weedin boys, Weedin boys, Weedin boys, Weedin boys, Weedin boys, Weedin boys.